Na 100%. O życiu, o chrześcijaństwie, o życiu przy Chrystusie. Na 100%. bardzo serdecznie w nowym odcinku, takim odcinku trochę specjalnym, odcinek numer 6 podcastu na 100%. Dzisiaj znowu będzie troszkę dalej od bycia chrześcijaninem na 100%, a to dlatego, że mam ze sobą, jest ze mną gość w Skype'ie. Gościu, przedstaw się, gościu. Mam, na mam nadzieję, że mnie słychać, mówi do was Marek, znany tam ludziom z odwyku i... Znany też z naszego podcastu MNS-owego Marek. Marka. Właśnie. Dlaczego zaprosiłem Marka? Dlatego, że Marek jest mężem, a ten odcinek będzie właśnie o tym, co to znaczy mężem być. E, zupełnie spontaniczny odcinek, o tym, że nagramy go razem postanowiliśmy 4 minuty temu. No, 15 I... powiedzmy. No, ale wiesz, to nic liczę tej przerwy, którą musieliśmy sobie dać na to, żeby się wygodnie ustawić przed komputerem. Czy tam w twoim, no, w twoim wypadku zresztą też. No, zdecydowanie. Tak więc o byciu mężem, ale nie tylko. Tam pewnie jakieś tematy wyjdą po e, w czasie rozmowy. Ja myślę, Takim... że to będzie taki luźny odcinek. Zależy od tego. Wychodzimy od bycia mężem, do czego dojdziemy, to okaże się na końcu. No, może się nawet pochucimy, będzie zabawnie. No. Będzie, Zazwyczaj wtedy jest większa słuchalność, powiem. No to mam nadzieję, bo z, z słuchalnością takich świeżych podcastów, tak mojego, jak i waszego, chociaż właśnie wasz jest już taki świeży, bo tam macie dosyć dużo, e, dużo odcinków, i jednak macie już tam swoich słuchaczy. Ile macie słuchaczy takich stałych? Wiesz co, nie wiem, ale około 50-60 ściągnięć odcinka jest. No, z, te, z tego, co, co mówił kiedyś yy, specjalista od podcastów, jednego podcastu średnio słucha 2,5. Jednego ściągnięcia 2,5 pół osoby. Więc mm -hmm. około 100 osób nas słucha. No to fajnie, to fajnie. A jak na początku było? Na początku też mieliście taką... Wiesz co, nie. Paność... Boom był w momencie, kiedy weszliśmy do katalogu. Wtedy ludzie się dowiedzieli bardziej o tym, ale mm. się potem dowiedzieliśmy, że też słuchali ludzie jeszcze jak nie byliśmy w katalogu. Tylko ludzie mają taką głupią... I to też pewnie zauważyłeś, że nie chcą informować o tym, że słuchają przez komentarze. Czyli to, co jest największą porzutką podcastera każdego komentarza, bo wtedy wie, że jest słuchany i wie, że to w jakiś sposób komuś może się przydało, albo go rozbawiło i wniosło jakikolwiek efekt. Dlatego ja apeluję to... o komentarze do wszystkich podcastów. Jak słuchacie jakiegoś podcastu, zostawcie komentarz. Jestem tu, słuchałem fajnie, podobało mi się, nie podobało mi się. Tyle, wystarczy. Chyba dobie... Właśnie to jest chyba największa bolączka, bo ja jak, jak sprawdzam swoje statystyki, to już od pierwszego odcinka, pierwszy odcinek ściągnę, ściągnięty był chyba 70 razy, następne też coś koło tego. Miałeś dobrą reklamę. No, miałem, miałem, to muszę przyznać strasznie, strasznie podupadłem po odcinku numer 4, chyba tam mówiłem o rzeczach, które się ludziom nie spodobały, więc ten odcinek był ściągnięty tylko mniej więcej 20 razy, no ale piąty odcinek już był słuchany też z katalogu podcastów, za co oczywiście podziękowania dla autorów podcastofonu za to, że mnie tam wciągnęli i teraz znowu to znowu to jakoś idzie do góry. No ale to, że nikt nie.. znaczy nikt. To, że bardzo mało osób zostawia komentarze, to jest jednak dosyć takie. Można powiedzieć nawet przykre, no bo człowiek to robi i, i wie, że ktoś słucha, no jeżeli jest 50 ściągnięć i tak jak mówisz, każde ściągnięcie to 2,5 osoby, no to kurczę, co za problem kliknąć te kilka klawiszy na klawiaturze i napisać podobało się albo jesteś do bani. Powiem ci, że ja my nawet. Ułatwiliśmy ludziom pokazanie, że są, bo to jest to, że tam można sobie kliknąć, żeby było interesujące, albo bani. I, i, I też ludzie tego nie robią. Też jest to kilka kliknąć, no, nieporównywalne z ilością ściągnięć wysłuchu. No ale nie ma się co dziwić, bo y, sami też jesteśmy leniwi w tym zakresie, ja mało komentuję tu też publicznie się przyznałeś do tego, że komentarzy zostawiać się nie chce, więc... Znaczy, ja ogólnie nie komentuję, bo nie chcę się wydawać w dyskusję. <gry> Czasami tak, skomentował, to potem jest wielka dyskusja, ale ogólnie każdy, na każdym podcaście, na którym byłem, zostawiłem przynajmniej jeden komentarz, że słucham. I, no no. I, I do tego zachęcam wszystkich, że w jakimś odcinku, jakimkolwiek, zostawcie, słucham, fajnie było, prawda? I wtedy wiemy, że są ludzie, którzy którzy trafili chociaż na ten podcast. No no. No dobra, to przechodzimy powoli do tematu, żebyśmy nie gadali cały czas o, o podcast. Że nikt nas nie chce komentować i jesteśmy z tego powodu smutni. Hmm. Oczywiście jesteśmy strasznie. Jeszcze trochę to się pomyślało. może powoli. nie tyle, że. Ja się, ja się czuję bardzo wesoło, jak widzę nowy komentarz. Znaczy o no, no. komentarz. Chociażby to były dwa słowa, na przykład no tam, wiesz, tutaj mam jeden podcast taki ten i dzisiaj dowiedziałem się, że bardzo komuś pomógł. Napisał słownie jedno zdanie i zrobiłem się tak fajnie, a jest, trzeba robić to dalej. No fajnie, bo wiesz, godzin jest robotnik swojej zapłaty, a tutaj zapłatą są właśnie te komentarze, nie? Dokładnie. Więc fajnie, jak ktoś coś napisze. Dobra, panie Marku, no to pytanie pierwsze. Co to znaczy być mężem dla pana, panie Marku? Dla mnie, co to znaczy być mężem? Powiem ci tak. Wiele, wiele lat temu, nie powiem już ile, ale nie wiem, z 8 byłem na wykładzie odnośnie miłości to, takiego człowieka, który nazywa się Josh McDowell, nie wiem czy kojarzysz. Mhm. Josh McDowell'a i był w Krakowie, w ogóle taki cud mały miałem, bo się modliłem o to, żeby móc spotkać po przeczytaniu jego książki, a potem trzy dni później się dowiedziałem, że jest w Krakowie. No i byłem na tym wykładzie ja on mi w Wtedy zwrócił uwagę na pewien werset z Biblii, z listu do Efezjan. Um, z, 3, z 5 rozdziału 28 i 29. Czyli tak więc mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciała, kto żonę swoją miłuje, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy swego ciała nie miał w nienawiści, ale żywi i pielęgnuje jak Chrystus Kościół. Wtedy sobie postanowiłem, że właśnie takim mężem będę, żeby się opiekował swoją żoną. I dla mnie... Bycie mężem to jest właśnie dbanie o swoją żonę. Tak dla mnie w skrócie Nie wiem dlaczego czym, jest bycie mężem. Dla mnie bycie mężem to jest. Kurczę, patrz, i teraz zadaję ci pytanie i nie wiem, czy mam przemyślaną odpowiedź. A widzisz. No, bycie mężem to jest. Przede wszystkim trwanie przy obietnicy, którą się dało. Mhm. I. No opieka. Opieka nad małżonką jest tutaj bardzo ważna, no, no, pewnie jedną, jedną z najważniejszych kwestii, ale dla mnie bycie mężem, jako że jestem chrześcijaninem, to przede wszystkim jest dbanie o zbawienie mojej żony. Yy, to jest... Yy, ja widzę bycie mężem, swoje bycie mężem w ten sposób, że moim zadaniem jest zrezygnowanie w 100%, ale naprawdę w 100% z siebie, po to żeby ona w 100% mogła ze mnie czerpać. Mm -hmm. I to jest o tyle fajne, że ja, jeżeli mogę też dodać, że bycie żoną postrzegam dokładnie w ten sposób. Żona powinna w 100% zrezygnować z siebie, żeby mąż mógł w 100% czerpać. Jest to o tyle piękna sprawa, że mąż e, wtedy, jeżeli żona w 100% zrezygnuje z siebie i mąż otrzymuje 100% to tak naprawdę ma wszystko, co mu potrzeba. Jeżeli, jeżeli ja, tak dając przykład, zrezygnuję w 100% ze swoich ambicji po to, żeby rozwijać ambicje mojej żony i ona zrobi to samo, to nasze ambicje są realizowane nawet w większym stopniu, niż byśmy sami o nie dbali. Bo na przykład moja żona jest no tam nie z zawodu, ale jest wykształconym muzykiem, gra na flecie no i Yy, gdyby ona sama miała dbać o swoją karierę, flecistki to wiem o tym, że nie, nie bardzo by się jej chciało grać a dzięki temu, że ja yy, pielęgnuję to, to, tą zdolność w niej samej to ona gra i załatwiłem jej gdzieś tam znalazłem orkiestrę, w której może grać później jeszcze jakiś teraz zespół i tak dalej i ona to rozwija to jest dla niej dobro, ona chciałaby robić to w życiu, ale sama z siebie nie miałaby siły, albo, nie wiem, może lenistwo. Różnie to bywa. Natomiast tak samo ja, moją pasją jest ratownictwo medyczne, jedną z wielu pasji. No i sam chciałbym się w tym rozwijać, ale jeżeli ja z tego rezygnuję, to moja żona wiedząc, że przynosi mi to radość, sprawiła, że święty Mikołaj w tym roku przyniósł mi niesamowitą torbę ratowniczą, na którą pewnie szkoda było mi pieniędzy wydać, gdybym miał sam to sobie kupić. Wiesz, no, to powiem Ci, że mamy dokładnie taki sam problem. Znaczy problem, no niektórzy uznaliby, że to jest problem. Ja nie potrafię sobie za bardzo nic kupić i Marta też nie potrafi nic sobie kupić. Zazwyczaj to jest tak, że w sklepie się przekomarzamy, to wiesz co, to ja Ci to kupię. I te rzeczy, które rzeczywiście widzimy po sobie, że chcielibyśmy sobie kupić, na które no stać, ale no. Ale ja na siebie nie będę wydawał. To kupujemy sobie nawzajem. Prawda? Właściwie nie ma nic takiego, że. No mógłbym podejść i też kupić sobie, i wyszło dokładnie na to samo, bo pieniądze uważamy, że są nasze wspólne, więc. Nie ma takiego rozróżnienia. A pomimo to, jest to takie, że. też to, to ja ci to kupię, a, a nie kupisz sobie tego sam. Bo ja wiem, że sobie tego nigdy nie kupisz. I to jest myślę, że dobre w małżeństwie, żeby też tak pielęgnować to, że my dbamy o siebie nawzajem, a nie o siebie sam. w ten sposób. No właśnie, i w ten sposób, w ten sposób, gdy rezygnujesz z siebie, tu dostajesz więcej niż dostałbyś, gdybyś dbał tylko o siebie. Dokładnie, dokładnie. Nie, wiesz co, trzeba oddać się, ale jeżeli już tak mówimy o chrześcijańskim życiu, no to musimy się podeprzeć troszeczkę naszym przewodnikiem, czyli Biblią, i nie wiem, czy zauważyłeś, czytając Biblię, że w Biblii nie ma nigdzie napisane, że żona ma kochać męża. Mhm. Mąż ma kochać żonę, a żona ma, ma być mu poddana. Czyli e, to, że żona kocha męża, to jest taki bonus dodatkowy. Ale żona ma być poddana mężowi we wszystkim. E, oczywiście są tam granice podane w momencie, gdyby łamał Boże prawa, no to wtedy nie. Ale tak to... To żona... żona ma podążać za mężem. Jak ty widzisz w ogóle... No bo... Z tego co słyszałem, to ty stawiasz na bardzo partnerski związek. O, równość, ale jednak, jak są dwie osoby już, to już jedna musi... Musi być taka, która podejmuje decyzję. Okay. Jak ty to widzisz? Mężczyzna czy kobieta? Znaczy to, wiesz, to... To jest w ten sposób, że... Dla mnie troszeczkę bycie mężem bycie mężem zwłaszcza takim, który jest jednak stworzony na obraz i podobieństwo Boga to upodobnianie się do nie wiem czy znasz ten obraz o, o synu marnotrawnym gdzie ten syn tam klęczy przed ojcem i tak dalej jest taki obraz, gdzie, gdzie ojciec trzyma obydwie dłonie na ramionach tego syna, który wrócił no ale no nie, widziałem mnóstwo takich. I na, na Jest jeden taki obraz, gdzie, nie pamiętam, pewnie ktoś tam już się będzie śmiał, że, że, że nie pamiętam nawet tytułu, no ale nieważne. W każdym razie na tym obrazie ten ojciec ma jedną e, dłoń męską, taką typowo męską spracowaną dłoń, a drugą ma bardzo delikatną, wręcz kobiecą. E, I moim zdaniem właśnie taki powinien być Mąż. E, no bo my jako mężowie mamy trzymać i mamy panować w tym, w tym związku mamy być takim filarem tego związku, wiesz, umocnieniem ale z drugiej strony nie można się wyzbywać i trzeba walczyć o pewną delikatność, o to żeby żeby dla dobra swojej kobiety nie targać jej za włosy i nie zaprowadzać na siłę tam gdzie iść nie chce no nie, nie, nie, to nie, nie o to mi chodziło, tylko że no, często, no, w każdym związku, zwłaszcza w związkach małżeńskich, im dłużej trwają, pojawia się tak, taka, taki moment, że trzeba zdecydować. O, I mąż i żona mają różne, różne poglądy na to. No i w naszym związku, zgodnie z Biblią, stwierdziliśmy, że rzeczywiście to mąż ma zdecydować, bo on podnosi odpowiedzialność przed Bogiem. Tak Biblia cały czas mówi. On podnosi odpowiedzialność za, za to, co się dzieje że to jest dobry, dobre rozwiązanie i tu się tak zastanawiałem kiedyś, jak to feministki mówią, że jest Biblia taka niedobra dla kobiet. A Biblia tak naprawdę ściąga część odpowiedzialności z kobiety. Mężczyzna jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w związku. Mąż, mąż jest głową rodziny i on i za dobre i za złe rzeczy odpowiada więc jeżeli odpowiada, no to też ta decyzja powinna należeć do niego. To nie znaczy, że ma być tyranem. No, to no, zgodzę się z tobą, tylko trzeba, trzeba wziąć też pod uwagę to, że Biblia była pisana w pewnym kręgu kulturowym, w którym kobieta była na takiej, a nie innej pozycji. Jednak w naszym kręgu kulturowym jest to troszkę inaczej. I tutaj nie chcę poprawiać Biblii, no bo nie, bo Biblia ma rację. I tak yy, nawet na, na podstawie swojego małżeństwa, Wiem, że obydwoje podejmujemy ważne decyzje, ale czasami jest tak, że jednak kobieta, nie wiem czy ze swojej natury czy, czy z czego to wynika, bardziej się waha, boi się podejmować takich decyzji zupełnie zasadniczych, jednak facet no, jest uzbrojony w narzędzia, które pozwalają mu powiedzieć tak, tak, nie, nie, idziemy w tą stronę niewinną i nie ma co myśleć o innych opcjach. Więc w tym wymiarze sądzę, że rzeczywiście to ta rola de de decydenta w takich e e życiowych kwestiach często spada na męża. Aczkolwiek dobrze jest moim zdaniem prowadzić do tego, żeby te decyzje tak, tak mocno jak tylko mogą być podejmowane razem, podejmowane razem były. No aczkolwiek no, tak, jak, tak jak mówisz, czasami jest tak, że ktoś musi powiedzmy uderzyć pięścią w stół i powiedzieć nie, nie idziemy w tą stronę, bo ta strona nie przyniesie nam korzyści, powiedzmy. nie? No dokładnie. Nie, ja myślę, że odpowiedzialność męża w związku jest ogromna. I dlatego też myślę, że nie wszyscy mężczyźni niestety um, są gotowi do związku. Bo no, niestety ja widziałem kilka małżeństw, gdzie kobieta była dominującą osobą w związku i w tym momencie mężczyzna właściwie nie istniał kiedy mężczyzna prowadzi związek i prowadzi go w sposób odpowiedzialny to kobieta um, kobieta wtedy może nie rozkwita o, to jest dobre słowo ona widać, że przy tym mężu um, jak czuje ostoję, to też, to też jest dosyć ważne że w momencie kiedy mężczyzna potrafi podjąć decyzję potrafi pokierować to żona bardziej chce i, wid a, i widzi nie, kobieta, że te decyzje um, no, w pozytywny sposób wpływają na to, jakim jak się żyje na przykład, to jest w stanie więcej nawet poświęcić, więcej decyzji oddać. I to, to widzę właśnie po chrześcijańskich po małżeństwach, które znam, że e, jak kobieta jest... jak mężczyzna dobrze prowadzi domem, to kobieta nawet chce mu oddać. Ona po, wyrazi swoje zdanie, ale wie, że e, jeżeli nawet będzie inne, jeżeli mąż powie inaczej, to i tak to będzie lepsze dla, dla ich obojga. Myślę, że taki wzór, kiedy kobieta na tyle ufa mężowi, że nawet jeżeli coś jest sprzeczne i nawet nawet czasami wie, że może to nie będzie najlepsze, ale ona zaufa, bo tak mąż decydował, to jest dobry wzór, że jeżeli ma się oparcie, to jest jeszcze takie najważniejsze, żeby kobieta czuła oparcie w mężczyźnie. Że te decyzje będą. No, będą pozytywne dla związku, bo w tym momencie się myśli no Mąż, który jest odpowiedzialny, będzie myślał o dobrze żony, a jeżeli będzie to dobro żony, to będzie to też dobro jego, bo żona będzie szczęśliwa, więc on będzie szczęśliwy. Nie wiem, nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Rozumiem, rozumiem. Rozumieją ci, którzy będą słuchać. No, jak nam się trafi jakaś yy, kobieta, która, nie wiem, nie jest w związku albo jest tak jakoś tam bardzo wyzwolona, to pewnie baty na nas spadną ogromne. Ale... No ja myślę, że ogromne, bo to kobiety wyzwolone... Yy, Najlepsze jest to, że właśnie feministki nie dążą do równouprawnienia, tylko do zwiększenia ilości praw kobiet. No, no. No, szkoda, że tylko praw, bo moim zdaniem to równouprawnienie nie powinno równać tylko praw, ale też obowiązki. No, ale to jest tam... No, to na, ja zawsze wysyłam feministki inny... do kopalni. No, to jest powiedzmy na inny na Inny, Z, inny temat. No, Ale o, a tego, co mówiłeś, to ja uważam, że bardzo ważne jest, żeby mężczyzn, a nawet chłopców wychowywać od początku do bycia mężem mhm. w taki sposób, że, żeby pokazywać, że jednak ta rola mężczyzny, tego pana domu jest bardzo istotna i nie może być blokowana przez jakieś takie zachowania, no, na przykład opuszczenie domu. Ja uważam, że gdy opuszcza się dom po, zgodnie zresztą z Pisem Świętym, gdy opuszcza się dom po zawarciu związku małżeńskiego, to powinno być to dosyć definitywne, czyli kategorycznie odradzam komukolwiek mieszkanie z rodzicami zaraz po zawarciu związku małżeńskiego, dlatego że to może zabić małżeństwo. A zabić w ten sposób, że, znaczy w taki bardzo łatwy sposób, bo wystarczy tylko, że powiedzmy mąż wprowadza się do domu swojej żony i nawet mają tam gdzieś swój osobny pokój albo nawet osobne piętro w domu ale mąż wracając z domu swoje buty zawsze gdzieś tam walnie w kącik on tak jest przyzwyczajony, że tamte jego buty leżą, a tu teściowa będzie za każdym razem, że to jej dom, że ona tutaj sprząta, żeby te buty zawsze leżały gdzieś tam. W tym momencie ten mąż młody jest pozbawiany procesu decyzyjnego, jest wsuwany pod, pod władzę kogo innego, co gorsza kobiety. I to powoduje, że w przyszłości jemu się być może najzwyczajniej w świecie decydować nie będzie chciało, bo będzie wiedział, że i tak jego decyzja będzie odsunięta na dalszy plan. Dlatego myślę, że to jest ważne, żeby od początku swojego małżeńskiego życia można żyć powiedzmy pełną małżeńską parą. Mhm, mm to tak. To wszystko to ustawić skończy, od początku. Z tego właśnie co. Ja akurat jestem w takiej sytuacji, jaką opisałeś. My mieszkamy u teściowej, aczkolwiek mamy sytuację taką, że no, teściowa jest po rozwodzie i ja jestem bardzo silną osobowością, jeżeli chodzi o, hmm, o kierowanie ludźmi. Mam hmm. taką, taką umiejętność, że, ja, że ludzie bardzo chętnie oddają się pod kontrolę i bardzo chętnie e, słuchają tego, co mówię. No i akurat moja teściowa jest o tyle, e, o tyle wspaniałą osobą, że e, ona widzi to, słucha. że mnie słucha. Tak, żebyś wiedział, że mnie słucha. Bo wie, że w wielu rzeczach się nie zna i wie też, że ja jeżeli... E, jestem osobą, która potrafi powiedzieć, nie mam pojęcia na ten temat. Nie znam się na tym po prostu. Mogę sprawdzić, mogę poszukać, ale ja się na tym nie znam. A, I to tak do mężczyzn. Nie bójcie się powiedzieć, że czegoś, nie, czegoś nie, nie umiecie zrobić. Bo to wcale nie jest wstyd, a wręcz to jest pokazanie odwagi. Że ja czegoś nie potrafię. Jeżeli dana osoba wie, że jeżeli czegoś nie będziesz potrafić, jej to powiesz, to będzie miała do ciebie zdecydowanie większe zaufanie, niż w momencie, kiedy stwierdzisz, że wszystko wiesz, a przychodzi co do czego i nie umiesz nic. Mm -hmm. I dlatego moja teściowa wie, że e, jeżeli coś na czymś się znam, to ja wyrażę swoją opinię, pokażę jak to może być lepiej, a w sprawach, które nie, no to staram się dojść do jakiegoś porozumienia, poza tym sobie staram nie wchodzić w drogę, ona dużo pracuje, więc jej prawie nie ma w domu. Ale nie polecam takiego rzeczywiście, bo może się trafić tak, że zwłaszcza jeżeli by to było, jeżeli by to była pełna rodzina, jeżeli by był i mąż, żona, prawda, tam rodzice któregoś z dzieci, to wtedy jest to inna, inna sytuacja, mi się wydaje. No, dokładnie. Ale jak jest jedna osoba, no to jak widzicie da się przeżyć, jeszcze żyjemy. Jak? No i też, i też w takich sytuacjach trzeba pamiętać o tym, że my mężczyźni yy, posługujemy się zupełnie innym procesem decyzyjnym i myśleniowym niż kobiety. Yy, my myślimy dość, dość analitycznie i musimy znać wszystkie za i przeciw, a także wszystkie skutki naszych decyzji, a przede wszystkim wszystkie takie wartości, które do takich, a nie innych decyzji nas pchają. Tutaj doskonały przykład, nie wiem, to chyba znowu z Pulikowskiego będę ściągał, ale on mówił o takim, nie wiem, czy słyszałeś, o szynce, nie? która ma ucięte boki. Bo żona, żona takiego mężczyzny za każdym razem, jak mu robiła świąteczną szynkę, e, piekła szyneczkę na święta, to ucinała boki e, tej szynki, znaczy końcówki, nie? Aha. No i on się jej kiedyś spytał, ale dlaczego ty to ucinasz? No to ona mu powiedziała, że tak jest lepiej. Szynka z uciętymi końcówkami smakuje lepiej po prostu. No to on się pyta, ale dlaczego? No moja mama zawsze tak robiła, po prostu tak szynka lepiej smakuje, nie? No to ten wścibski facet poszedł do mamy. I pyta się tej swojej teściowej, dlaczego ona ucina końcówki szynki. No to ona mu powiedziała, że szynka w ten sposób smakuje lepiej. No bo jest po prostu, że tak się robi, nie? No ale dlaczego? Po kilku takich pytaniach wyszło na to, że jej mama zawsze ucinała boki szynki. No to on postanowił, że pójdzie do tej mamy, chociaż to była już tam pewnie z 90-letnia kobieta i pyta się jej, babciu, y, dlaczego trzeba ucinać końcówki szynki, żeby szynka była smaczna. Ona mówi, no nie trzeba, ja w Brytankę miałam mało. No? Kobiety jak raz zauważą, że coś tam się robi w taki, a nie inny sposób, to będą tą drogą szły cały czas. A facet każdą decyzję musi przeanalizować, musi sprawdzić, czy to jest dobra decyzja na ten czas. No i dlatego też warto, żeby to facetowi powierzać, takie ważne decyzje, no bo, no bo wydaje mi się, że jednak będą bardziej przemyślane. No zdecydowanie mężczyźni analizują, mężczyźni zauważają rzeczy, których kobieta nie zauważa, bo jest często pod wpływem emocji też. No, to się tyczy zwłaszcza takich bardziej technicznych rzeczy, prawda? jak to... No, przykro mi, ale to jest taki stereotyp, który się niestety sprawdza, jak się kupuje... kobiety kupują samochód pod kolor butów, prawda, na przykład. No, dokładnie. I to, i to jest z bardzo drobnymi rzeczami, że kupują dlatego, że coś jest ładne, a nie dlatego, że to im się może przydać też. Ja tam nie mówię o, o ciuchach, no bo ciuchy to dziewczyny, kupujcie sobie jak chcecie, kobiety, dziewczyny, ale z wieloma rzeczami... No i akurat tutaj każda żona jednak powinna posłuchać swojego męża. Chyba, że jest, nie wiem, elektronikiem ewentualnie. To jest jej pasja. Wtedy mąż też powinien powiedzieć, dobrze, ty się znasz na tym lepiej. No wiadomo, wiadomo, wiesz, moja żona jest nie w pełni, ale jest budowlańcem. Jest, powiedzmy, że pra pracuje przy menedżmencie projektów budowlanych. Więc jak będziemy budować sobie dom, to ja się tym zajmował nie będę od strony takiej finansowej i zarządzania, bo ona jest w tym specjalistą i nie ma sensu, żebym ja się tam z tą swoją męskością i dumą wpierniczał, bo się na tym nie znam po prostu. Ale z drugiej strony trzeba oddać sprawiedliwość paniom i powiedzieć, że to nasze analityczne myślenie często upośledza nasze związki, i prowadzi do takich nieporozumień i zgrzytów właśnie z tego powodu, że w ten sposób myślimy, że coś dla nas jest bardzo jasne i nie trzeba tego pielęgnować, bo przecież tak jest. I tutaj mówię teraz o mówieniu kocham do swojej żony na przykład, bo przecież to nie jest stereotyp jako taki, to jest coś, co, co, co zdarza się w prawdziwym życiu. Facet z reguły jak powie kocham, to w jego głowie jest zakodowane, że przecież powiedziałem, to jest jasne. Po cholerę powtarzać to 30 razy dziennie, skoro tak jest. I tutaj często no niestety nie, panowie nie kłaniają się w stronę pani, a powinni moim zdaniem, bo trzeba rozumieć różnicę między nami a kobietami i trzeba wiedzieć, że jednak kobieta musi to słowo kocham i słyszeć te kilkanaście razy dziennie, żeby... Wiedzieć o tym, że się ją kocha. One myślą troszeczkę inaczej niż my, więc trzeba się kłaniać w swoim kierunku. Tak, pani, tak jak namawiamy je do tego, żeby zrozumiały, że my myślimy w ten sposób, tak i my powinniśmy czasami ukłonić się w stronę pań i jednak zdecydowanie zrozumieć ja proces. Myślę, że problem jest w tym, że my właśnie przez to analityczne myślenie, no, czasem traktujemy kobietę jako najlepszy, optymalny zakup nie wiem, sprzętu, jak, jak sprzętu elektronicznego, więc jak się sprzęt elektroniczny, to on sobie leży i działa. A niestety kobieta to jest ogródek, który trzeba cały czas pielęgnować. Trzeba go uprawiać, bo inaczej coś się z nim stanie. Przez to tak, tak wygląda z naszej strony. Często. No, no, To jest zachęta dla mężów, żeby zrezygnować z swojej czasami męskiej dumy, bo Wiadomo, że działamy często w sposób takiego myśliwego, czy łowcy, który jak upoluje zwierzynę, to już ją ma. No a niestety nasze sarenki, które, na które tam się polujemy przez całe życie, to nie jest tak łatwo jak zwykła sarenka, bo zwykłą sarenkę jak się upoluje, to się ją ma, a niestety z kobietami jest tak, że trzeba na taką kobietę polować całe życie, żeby ona wiedziała o tym, że ktoś na nią poluje, bo jak nie będziesz na nią polował ty, to niestety natura sprawi, że ona będzie chciała być upolowana, często przez kogokolwiek, jeżeli mm -hmm. nie przez ciebie. No dokładnie, nie. Kobieta, ale z drugiej strony my też czasem lubimy, prawda, sobie usłyszeć miłe słowa od kobiety i i. O... Czasem jest to też nasza reakcja, że nic nie mówimy, bo nic nie słyszymy, więc te kobiety też uważajcie, bo znam kilka takich kobiet, które są w związkach i mężczyzn też tak traktują. No dobra, no, przecież on... Jestem z nim, no to wie. Ani, z jedno, ani w jedną, ani w drugą stronę nie ma takiego, że jestem z nim, to on wie, że... To trzeba niestety powtarzać, że fajnie, fajnie, że jesteś ze mną. Moja żona bardzo często mnie pyta, czy nie żałuje, że jest... I po raz... 2578 muszę powtórzyć jej, że nie i że nigdy bym nie zmienił tego wyboru to trzeba przeżyć, że my chcemy być utwierdzani o, w tym, że ta druga strona nadal jest zadowolona ze swojego wyboru, bo jednak miłość, małżeństwo to wybór Więc ludzi, przynajmniej no, ja tak dokładnie Dokładnie, bo zgadzam się z tobą w 100% i doszliśmy w ten sposób do takiej ważnej myślę do, do ważnego zagadnienia takiego małżeńskiego, do tego do zagadnienia kształtowania siebie nawzajem w małżeństwie, bo ja jestem przynajmniej zdania, że to, kim się jest w małżeństwie, jakim jest się mężem, jaką jest się żoną, to w dużej mierze zależy od tego, jaką ma się żonę lub jakiego ma się męża. E, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że tutaj w Dublinie razem z żoną prowadziliśmy kiedyś kursy przedmałżeńskie i ja zrobiłem dwukrotnie czy tam trzykrotnie na takich kursach doświadczenie polegające na tym, że do zgromadzonych pań e, zgromadzonym paniom na tym kursie zadałem pytanie ich tam było około 45 kobiet 45 mężczyzn no i powiedziałem, że Kobieta, która chciałaby mieć złotą rączkę w małżeństwie, czyli żeby mąż był zdolny naprawić wszystko, niech podniesie rękę. Niesamowite, bo na 45 kobiet rękę podniosło może 10. No to się zapytałem, która z pań chciałaby mieć yy, super kierowcę, który mógłby ją wszędzie zawieść i tak dalej. No znowu podniosło rękę z 7 czy, czy tam może 10. Trzecie pytanie było zupełnie już wchodzące w strefę intymną. Bo się zapytałem, która z pań chciałaby mieć super kochanka za męża. No tutaj rękę, nie wiem, pewnie ze wstydu podniosły może ze cztery. Co jest co, co, co, co mnie strasznie zdziwiło. No bo, bo każda by chciała, tak naprawdę. Ale to jest też to, co mówiłem we wcześniejszych odcinkach, że wstydzimy się mówić na forum o naszej seksualności. Zwłaszcza jak nie można użyć wulgaryzmów, bo jakoś z wulgaryzmami przychodzi to łatwiej. To samo tyczy się mężczyzn. Ja zadawałem też tego, pytania, tego typu pytania mężczyznom i też odpowiedzi były takie dosyć niemrawe. A dążę do tego, że w małżeństwie twój mąż, droga kobieto, będzie tym, kim go uczynisz. Tak samo nasze żony będą tym, kim my chcemy żeby były dlatego na przykład mówiąc z praktyki moja żona jak ja przykręcę e, głośnik do ściany bo kupiliśmy system 5.1 i trzeba było zamontować głośniki i ten głośnik przykręciłem do ściany to usłyszałem od swojej żony że ja potrafię zrobić wszystko po prostu e, że, że no nie ma drugiego takiego faceta który by to tak fajnie zrobił nie Dzięki temu, to jest, to jest śmieszne na początku, ale dzięki temu mężczyzna rzeczywiście jest w stanie uwierzyć, że dla tej żony zrobi wszystko i wyzbywa się w ten sposób lenistwa, bo wie, że zostanie nagrodzony takim właśnie powiedzeniem, wie, że ta żona pokłada w nim nadzieję. Tak samo, jeżeli ja chcę, żeby moja żona była piękna, to muszę jej mówić codziennie, że jest najpiękniejsza, bo ona, wbrew pozorom, nie spocznie wtedy na laurach, tylko będzie dbała o to, żeby być dla mnie piękna. Mam nadzieję, że wiesz, o czym mówię. Mhm, Tak, rozumiem cię. Gdzieś my mamy taką dosyć ciekawą sytuację, że my jesteśmy oboje tancerzami. Więc nasze potrzeby dosyć dobrze się zazębiają. Mhm. Ale, żeby nie było tak łatwo, to jesteśmy tancerzami od całkowicie innych tańców. Eee, I... Um, jakby to powiedzieć, przez to, że, że ja zacząłem poznawać Martę, to zacząłem też poznawać jej pasję, przez co jestem w stanie rozmawiać. Ona na przykład twierdzi, że ja wiem wszystko o wszystkich tańcach właściwie. Co nie jest prawdą. Ja wiem o tych tańcach, które ją interesują. Ja hmm. wiem o tym, co jest ważne dla niej. Ja staram się, jeżeli ona na przykład potrzebuje, żeby, nie wiem no coś tam, cokolwiek zrobić, to ja staram się dopasować do tego, co ona potrzebuje. Ja nie, nie, nie będę od razu idealny we wszystkim, ale ja będę najlepszy w tym, co robię, właśnie dla niej. Będę... Staram się być... W taki sposób to robić, żeby ona nie mogła znaleźć sobie w pobliżu lepszego lepszego w danej dziedzinie, jeżeli coś potrzebuje. Ja mam być najlepszy dla żony, w, jeżeli chodzi o takie różnego rodzaju rzeczy, bo wtedy ona mi się odwdzięczy. To właśnie dlatego, że, że ty starałeś się też, myślę, żeby to było zrobione jak najlepiej ty potrafisz, to zostało to docenione. Dokładnie. Nie dlatego, że zrobiłeś to, bo... Bo po prostu zrobiłeś. Tylko zrobiłeś to najlepiej jak ty potrafiłeś. I to już jest wystarczające dla, dla żony czy dla męża. Jeżeli żona zrobi to nie najlepiej na świecie, ale najlepiej jak potrafi. Stąd też bardzo ważne, żeby się poznawać, żeby poznawać swoje granice. Bo bardzo szybko każdy mąż, każda żona jest w stanie rozpoznać, czy ktoś zrobi, czy to zrobił e, partner... A no, zrobiłem, bo, no, bo, bo trzeba było. Czy zrobił to najlepiej, jak potrafił, bo wiedział, że tego druga strona potrzebuje? No właśnie, no. znowu wychodzi to, o czym mówiliśmy na początku, czyli zdanie się na, na dobro drugiej osoby, ukierunkowanie się na to dobro w 100%, co powoduje, że nasze dobro też jest ważne. nie? Oczywiście, że tak. No, my mamy myśleć o, o tej drugiej osobie i wtedy, hmm, wtedy tak naprawdę też myślimy o sobie bo jeżeli będziemy myśleli o sobie i będziemy robili wszystko dla siebie to nasze życie będzie puste bo nie będzie w tym no właściwie to po co, po co w tym momencie małżeństwo nie jest to do niczego potrzebne czy tam nawet samo chrześcijaństwo w ogóle nikomu to nie jest niepotrzebne w momencie kiedy ukierunkowujemy się na drugą osobę ja już tam nie wspominam w tym momencie o trzeciej osobie, która jest konieczna w związku czyli o, o Bogu jako taki. Ale jeżeli ukierunkujemy się tu na Ziemi, na, na naszą żonę, to my uwzbogacamy siebie a, poprzez jej szczęście. Chyba nie ma nic ważniejszego dla męża czy dla żony, to szczęście drugiej osoby, z którą się jest. No, dokładnie, dokładnie. A powiedz mi jeszcze e, takie pytanie mam na koniec, bo już będziemy powoli kończyć, żeby też nie nagrać odcinka pięciogodzinnego, bo nas nikt nie będzie słuchał. Będzie tak jak, będzie tak jak e, w komentarzach do ostatniego odcinka, że na końcu przysypiałem, dlatego że mnie to nie dotyczy. E, <śmiech> powiedz mi jeszcze, czy ma dla ciebie jakąś rolę, e, albo nie, zacznę z drugiej strony, e, tak od strony chrześcijańskiej. Co według Ciebie jest najważniejszym zadaniem chrześcijanina? Nawet nie w aspekcie bycia mężem, tylko po prostu. Najważniejsze zadanie chrześcijanina. Dla mnie najważniejszym zadaniem chrześcijanina jest świadczyć innym o, o Chrystusie. Czy można to nazwać, czy można to nazwać ewangelizacją? mówimy się na taki ewangelizacją. termin. Ewangelizacją. Znaczy... Znaczy, wiesz, nie chodzi, mi tutaj, nie chodzi mi tutaj o chodzenie po domach i tak dalej, tylko ewangelizacja życiem, ewangelizacja słowem, ewangelizacja... Wiesz co? Wiesz. Opowiem Ci to na tej zasadzie. Kiedyś usłyszałem taką historię, która mnie bardzo przemówiła, odnośnie właśnie nawracania innych osób, ewangelizacji. Pewna osoba się nawróciła w jakimś tam miasteczku i pyta, która osoba w tym mieście... Najdłużej opiera się, nie, ch nie chce yy, nie chce przyjąć Chrystusa. Ja idę jej powiedzieć. Mówią, że jest taki człowiek, ale on już jak się ktoś z Biblią pojawiał yy, na progu jego domu, to broń wyjmował. No to ja idę tam. No i poszedł, zapukał, mówi w jakim yy, dlaczego przyszedł, no to ten rzeczywiście wyciągnął dubeltówkę, a ten powiedział uklęk przed nim mówi to proszę, to zastrzel mnie. Ja dla Chrystusa i tak będę świadczył. W tym momencie ten, ten człowiek się rozpłakał i mówi, wiele osób głosiło mi Ewangelię, ale w tym momencie ją zobaczyłem. Pokazał swoim życiem, że jest w stanie zaryzykować nawet życie, żeby tylko mu powiedzieć o Bogu. Mhm. I myślę, że taka ewangelizacja jest najważniejsza, czyli właśnie pokazywać życiem, że Bóg jest ważny dla nas, że Bóg jest obecny w naszym życiu. To jest dla mnie chyba najważniejsze. To jest takie najważniejsze zadanie chrześcijanina. No nie ja, wiem, jak ty, ty to widzisz. Czyli... No ja, ja, ja sądzę, że ewangelizacja nie jest najważniejszym zadaniem Kościoła jako hmm. takiego, czyli wspólnoty ludzi, którzy, którzy dążą do Chrystusa. Sądzę, że to nie jest ich najważniejsze hmm. zadanie. Ja sądzę, że to jest ich jedyne zadanie. Aha, okej. Okay. Czyli więcej niż najważniejsze. W, w, w, hmm. co, wiesz, co za tym idzie. E, Dlatego tak sądzę, że właściwie wszystko, co czynimy, zgodnie zresztą z Pismem Świętym, ma być czynione na chwałę Bożą. Mamy pozyskiwać uczniów i to naprawdę nie jest ważne, czy weźmiesz Pismo Święte i będziesz chodził od drzwi do drzwi, co czy kiedyś, uda też, uda co kiedyś też czyniłem, czy po prostu swoim życiem będziesz e, świadczył o tym, że życie przy Chrystusie jest całkiem w porzo. E, możesz też robić podcast, do czego oczywiście zachęcamy, Oczywiście. Podcast może no, robić każdy. Każda, każda forma ewangelizacji, takiej zdrowo pojmowanej, jest dobra. I tutaj jest moje pytanie do Ciebie o związki, o śluby zawierane w kościołach. Czy widzisz sens takich ślubów? Czy, czy powinno się zawierać śluby w kościołach? Czy powinno się... Dobrze, to ja ci powiem, jakie jest moje patrzenie na ślub. Dla mnie ślub jest troszeczkę jak chrzest. Po co ludzie się chrzczą w tym momencie? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że chcą być posłuszni temu, co jest napisane w Biblii, czyli żeby się chrzcić. A dla mnie drugim bardzo ważnym powodem było to, żeby pokazać całemu światu, że ja wierzę w Chrystusa. Mhm. I, I dla mnie ślub jest bardzo podobny, bo ludzie często no akurat w swoim przypadku nie, nie byli tak długo ze sobą, ale w moim my byliśmy dokładnie dwa lata ze sobą, ale w momencie ślubu my już pokazaliśmy całemu światu. Nikt już nie może do nas nam zarzucić, że, e, że nie wie. Cały świat wie, my jesteśmy małżeństwem. Mhm. Z tym, że nie uważam, żeby to było konieczne, że to ma być w kościele. Uważam, że powinni być świadkowie, że powinien być jakiś widzialny znak. No tak się przyjęło na całym świecie, że jest to obrączka. Że je, yy, jesteśmy w związku małżeńskim. Aczkolwiek, jak powiem Ci ciekawą rzecz: my w domu nie, nosi, w domu nie nosimy obrączki. W domu ona, ona sobie leży na takiej figurce jamnika, na nosie jamnika jest, są nasze obrączki, ale jak wychodzimy, to zawsze staramy się pamiętać, że, że. Ale w domu nie jest to nam potrzebne, bo to ma właśnie świadczyć światu, że, że my jesteśmy małżeństwem. Ja jestem zajęty już. Informacja. No no, ja. Moje podejście natomiast jest takie, że jeżeli chodzi o same obrączki, to noszę ją cały czas, bo wolę jej nie zdejmować. Dlaczego? Dlatego, że po tych pięciu latach noszenia obrączki, jak ją zdejmę, to dalej czuję, że mam ją na palcu. A to tak, to ja też się łapię czasem. Że... I, I potrafię wyjść z domu, nie mając jej na, na, na ręce i na przykład orientuję się po trzech godzinach, i niemalże wpadam w panikę czasami, wiesz, bo... To się zgadza. Yy, no, tak. nie, nie ze względu, że zniknął mi kawałek złota, bo tam dużej wartości to nie ma aż takiej, ale po prostu, że ktoś nie zauważy w ogóle, wiesz, że... Mm -hmm. Kurczę, wszyscy powinni widzieć, nie? No i teraz dochodzimy do ślubów. Ja jednak sądzę, że, że ślub powinien być zawierany w obliczu kościoła. To oczywiście nie musi to być w kościele, jak no ktoś... dobrze, ale w momencie, kiedy, czy jeżeli ktoś jest niewierzącą osobą, to ma nie, nie zabierać ślubu? Yy... Powiedzmy, powiedzmy, że mówimy teraz, żeby, żeby naprawdę nie zrobić tego z tego półtora godzinnego odcinka, to hmm. mówmy na razie o chrześcijanach. może. A nie, no to wiadomo, że chrześcijanie to no. i tak przed wspólnotą, no bo jest też świadectwo przed wspólnotą, prawda? No właśnie, I się zgodzę. Dla, mnie, dla mnie jest to forma ewangelizacji nadal. To jest tak, że można zawrzeć ślub po cichu, pójść do urzędu stanu cywilnego i y, nawet mieć świadków i to będzie takie coś cichutkiego, a, a można zrobić y, z tego celebrację łaski Bożej. Czyli no ale pokazać... jak, to, jak to mówi Jezus, nie, stawia się, nie zapala się świecy, żeby stawiać ją pod korcem, prawda? No czyli... dokładnie, czyli, czyli, czyli zawieramy związek małżeński, tak jak ja. Y... Nasz ślub był w urzędzie stanu cywilnego i było na nim 70 osób. No i super, wiesz, to, to, bo naprawdę nie sądzę, że to musi być w kościele, czyli w budynku kościoła, ale moim zdaniem kościół powinien w tym uczestniczyć. Czyli mhm. jeżeli na przykład nie wiem, jesteś powiedzmy przyszły, przyszli współmałżonkowie są baptystami, to nawet jeżeli nie chcą zawrzeć tego ślubu w tej swojej kaplicy, zboży, czy jakkolwiek to zwał, to niech zaproszą ten swój kościół yy, do tego Urzędu Stanu Cywilnego. Yy, może nie wszystkich wiesz, bo jak tam powiedzmy zbór by liczył 200 osób, no to sorry bardzo, ale finansowo to sam, sam zbór musiałby chyba za to zapłacić. Nie, w Urzędzie Stanu Cywilnego akurat nie ma tego. To, to w Polsce przybył. Znaczy, tak. Zapraszasz znaczy... ile chcesz osób. No, no, no, ale chodzi, chodzi mi o to, żeby, żeby tam później są też takie praktyczne problemy typu, że o, zaprosił tylko na ślub, a nie na weselę. no ale to, to jest tam mniej ważne, nie? Chodzi o to, żeby ten kościół, w którym uczestniczysz, mógł być świadkiem tego i mógł też czerpać z tej łaski, której ty doznałeś, bo ty dostałeś od Boga łaskę, dostałeś tą żonę i dostajesz przez sam ślub... Łaski, łaskę do tego, żeby przez małżeństwo iść... Ale też przyjmujesz obowiązek bycia mężem. Na przykład, no oczywiście, oczywiście, nie? Tak, no o tym też nie można zapomnieć. Kościół powinien, Kościół powinien być świadkiem i powinien zobaczyć, że ty we współpracy z Bogiem potrafisz podjąć taką decyzję i że Bóg cię do tego umacnia, nie? Dlatego sądzę, że jednak nawet jeżeli nie w Kościele, to ślub jako taki powinien być zawierany w obliczu kościoła. Nie. Mm. Przed, przed obliczem. Kościoła. To dobrze, to jeszcze powiem na koniec taką historię, właśnie odnośnie naszych ślubów. Dlatego, że śluby mieliśmy dwa. Mm -hmm. e, no uważam, że raz na jakiś czas też każdy może sobie przyjść i powiedzieć jeszcze raz i nic się nie stanie. E, ale pierwszy raz ślub był w Urzędzie Stanu Cywilnego dlatego, że Marta wtedy jeszcze nie była osobą nawróconą. Nie wiem, co mnie podkusiło, Bóg najwyraźniej zadziałał, że pomimo tego i tak chciałem. Nie wiem, położył mi na sercu, że Marta się i tak nawróci. I rzeczywiście pół roku później Marta się nawróciła. I y, bardzo szybko chcieliśmy mieć drugi ślub, który już nie miał żadnych konsekwencji prawnych ani nic, ale chcieliśmy jeszcze raz przed, przed właśnie zborem w kościele y, mieć ślub. I dokładnie nam się udało pierwszą rocznicę ślubu, mieć ślub w kościele właśnie przed, przed ludźmi z kościoła. I myślę, że to jest naprawdę też fajne, że. bo mm, w tym widać e, widać to, że Bóg działa, że Bóg chce, e, żebyśmy się dzielili tym, dzieli szczęściem, że Bóg potrafi połączyć dwie osoby całkowicie różne i zrobić z nich coś nowego. Już taki powiedzmy drugi, e, drugi stan po po nawróceniu. Nawracasz się, już Bóg robi z ciebie coś nowego, a potem dokleja ci jeszcze trochę i mówi, to teraz będziecie czymś jeszcze innym. No to jest, to, to jest świetna sprawa. Ja nie wiedziałem o tym, że mieliście ten drugi ślub, ale to jest, to jest piękna sprawa, bo dla mnie sam ślub przed obliczem Boga, czyli na przykład czy, czy w kościele, czy z uczestnictwem, wiesz, tak jak, tak jak ty mówisz, że poszliście jeszcze raz, zrobiliście to w kościele tak, żeby przy Bogu to poświadczyć, to jest taki moment, w którym, wiesz, Bóg ogólnie może wzmacniać małżeństwo i może, może temu małżeństwu pomagać, ale to nie jest moim zdaniem w ten sposób, że każdemu się to, każdy to dostanie. Bo, bo to z Chrystusem też widać w Ewangeliach, że nie wystarczy tylko zrobić, powiedzieć, że coś się chce. Czasami trzeba zrobić coś więcej. Na przykład dotknąć się szaty Chrystusa albo yy, wejść na drzewo. Nie? Tak samo z małżeństwem. Czasami trzeba zrobić coś więcej niż tylko urząd stanu cywilnego albo y, tylko zamieszkać ze sobą i postanowić, że się będzie razem. Czasami trzeba poświadczyć to na przykład y, przy kościele, żeby dać Bogu możliwości do działania. Bo moim zdaniem jednak... Y, Ci, którzy sądzą, że sam ślub jako taki nic nie zmienia w życiu dwóch ludzi, dwojga ludzi są w olbrzymim, błędzie, w olbrzymim błędzie, bo jednak to co Bóg jest w stanie zrobić i te łaski, które jest w stanie zesłać na małżonków, którzy się zdecydują przed Nim przyznać się do tego, że chcą być tymi małżonkami, to jest niesamowite jak, jak wiele On może dać. Nie? Tak, i to ja tak nawet trochę bardziej przyziemnie. Jak się jest w takim, powiedzmy, małżeństwie, które nie zostało ogłoszone, to ciąży na nas trochę mniejsza odpowiedzialność. Dlatego, że jednak, co by nie mówić, to to, że powiesz otwarcie: że tak, ja chcę, żeby ta kobieta była do końca życia moją żoną, tak, chcę, żeby ten mężczyzna był moim mężem to wywiera taką presję, żeby jednak było lepiej. E, mm -hmm. Nawet jeżeli to, to nie jest związane z Bogiem, to jest to związane z nami samymi, z naszą psychiką, bo jednak nie możemy tego oddzielać, że, że to na nas nie wpływa, ale to na nas wpływa, że powiesz to, ogłosisz całemu światu. W tym momencie e, to nie jest tak, że... Mm, a no dobra, no nie wyszło nam, no byliśmy sobie tam małżeństwem, prawda, ale nikt o tym nie wiedział. W tym momencie to wszystko, e, zwłaszcza jak jesteś chrześcijaninem, to świadczy o Tobie, świadczy o Bogu, jak Bóg działa. E, bo ja wierzę, że jeżeli byście się zdecydowali na bycie mężem i żoną i stanęli sobie, nie wiem, gdzieś na polance i powiedzieli tak, ja jestem Twoim mężem, to Bóg tam będzie. Ale on chce jednak, żebyście podzielili się z całym światem tym i dlaczego nie, dlaczego by nie zrobić tego jeszcze raz w takim razie w gronie powiedzmy tam, przyjaciół, znajomych, kościoła. To jest takie, takie moje przemyślenie odnośnie. No, myślę, że bardzo cenne, no bo tak jak mówię, jeżeli wszystko co czynimy ma być ewangelizacją, ma być pozyskiwaniem uczniów, to też nasze powiedzenie sobie wzajemnie, że chcemy ze sobą żyć, można do tego celu użyć i można innym pokazać, że z Bogiem, że Bóg w naszym życiu ma dostęp nie tylko do tego czasu, kiedy klęczymy na kolanach i się modlimy, albo kiedy jesteśmy w zborze, ale ma też dostęp do naszego życia codziennego, do naszego trwania przy sobie, do naszych konfliktów, do naszej seksualności wspólnej. Po prostu On dzięki naszej decyzji jest w stanie przenikać każdą płaszczyznę naszego życia. Myślę, że to jest niesamowita ewangelizacja i niesamowite mm. świadectwo takie życia. To, żyjmy zgodnie z zasadą, żeby być wykonawcą, a nie tylko słuchaczem słowa. No właśnie. A jeszcze tak pytanie na koniec, bo już świadamy prawie godzinę, to yy, taki mały quiz dla Marka. Być wykonawcą yy, Dzieł Bożych, czy dzieł dla Boga? Jedno i drugie. Dlatego, że wszystko, co robimy, mamy robić dla Boga. Mamy robić na Jego chwałę. To jest pierwsza sprawa. No i często też zdarzy się tak, że musimy wykonać coś, co, co Bóg nam powie, żebyśmy wykonali. Ja często mam tak, że jak idę się spotkać z jakąś osobą, której nigdy nie znam, to Bóg, nie zawsze to jest, więc to nie jest tak, że że za każdym razem kiedy idę się tam z nim spotkać, ale kładzie po prostu mi na sercu, że Ty będziesz w czasie tej rozmowy mówił o mnie. Uh -huh. I to jest dzieło dla Boga zdecydowanie, prawda? Więc no mówię, i jedno i drugie jak dla mnie. Tutaj ja zależy. Mnie. No. Dla mnie to wygląda w ten sposób, że nie powinniśmy czynić dzie dzieł dla Boga, bo e, po pierwsze jesteśmy na to zacięci w, kost za w kostkach. E, za mało mamy z co robimy dla Boga? E, na chwałę Bożą. E, pozwól, że dokończę. Okay. E, ja, ja sądzę, że wszystko, co czynimy, wszystko, co powinniśmy czynić na ziemi powinno być czynieniem dzieł Bożych, czyli tego, co On od nas chce, bo to, że ty coś uczynisz, to nie jest wyrazem tego, że ty robisz to dla Niego, tylko powinieneś czynić to, co On chce, żebyś czynił. Nie? W związku z tym będzie to dzieło Boże, a nie dzieło dla Boga. Bo Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę co człowiek jest w stanie zrobić dla Boga? Takie pytanie. No, moim zdaniem nic. Bóg nie potrzebuje niczego człowieka. Nie, nie, nie. Czekaj. To, że niczego nie potrzebuje od człowieka, to nie znaczy, że człowiek nie może nic dla niego zrobić. On mu może oddać swoje życie i to jest chyba największą rzeczą i chyba jedyną, którą można, może człowiek zrobić dla Boga. Więc Ale to, tak? Marek, Marek, no dobra, a on, czy jeżeli ty oddajesz swoje życie Bogu, to robisz to dla Boga czy dla siebie? Tak naprawdę? E, ja oddaję swoje życie dla Boga. Ja, ja z tą myślą, że to Bóg... Bóg nam pokieruje i że... Ha, czy dla siebie. Dla siebie po części, ale ja nie myślę o sobie, tylko myślę w tym momencie o Bogu. Wiem, że On no tylko, jest... Tylko, że widzisz, ja, ja uważam, że tak naprawdę Bóg e, niczego od nas nie potrzebuje, ponieważ nic, co my uczynimy dla Niego, nie jest w stanie... E, powiększyć Jego majestatu, powiększyć Jego chwały i tak dalej. Jedyne, co my jesteśmy w stanie zrobić, to czynić Jego dzieła, bo tylko czynienie Jego dzieł jest w stanie ukazać innym, jak jest On wielki. E, no ale dobra, bo w to... wejdziemy ale ja tutaj w jakąś teologię w ogóle. Ja, i... ja myślę, że to jest też kwestia do, trochę nazewnictwa, wiesz? No. E, bo myślę, że myślimy o tym samym, tylko inaczej formułujemy myśli, bo mm. e, ja myślę, że rozumiem, o co Ci chodzi myślę, że Ty też wiesz, o co mi chodzi, że jednak no, no. E, często nazywamy, że robimy coś dla Boga, prawda, e, czy no powiedzmy, no, często jest też tak, że Boże, ja, ja się przynajmniej czasem tak mówię, Boże, kurczę, no, nie podoba mi się to, ale wiem, że Ty tego chcesz, więc i dla Ciebie ja to zrobię. Jest, nie wiem, czy ty masz takie, ale ja czasem mam takie zawahanie. Kurczę, no nie podoba mi się to, ale wiem, że ty byś tego oczekiwał, więc dla ciebie, Boże, to ja to zrobię. Nie dla siebie już, bo mnie to nie może to nie odpowiadać. Najprawdopodobniej wyjdzie mi na dobre, ale mi to nie odpowiada w tym momencie. Ale dla ciebie, to ja to zrobię. Ja no ci... to, jest to jest to najwidoczniej kwestia nazewnictwa, bo dla mnie, jeżeli mówisz, dla ciebie, Boże, coś zrobię, to, to mówisz wtedy, kiedy on chcę, żebyś coś zrobiła, a Tobie się to nie podoba. A gdy Ty masz zrobić coś, o co On Ciebie prosi, to masz uczynić Jego dzieło po prostu, nie? No tak, no, więc mówię, Czyli że... masz jest, zrobić jest. dzieło Boże, a nie dla Boga, nie? Ale, ale nieważne, nie nieważne. Dobra, to nie chyba nie, nie temat na dzisiejszą dyskusję. No, w ogóle mamy same tematy, na, nie na dzisiejszą dyskusję w ogóle. Ja myślę, że, że za jakiś czas, jeżeli się spodoba, to, to może powtórzymy kiedyś. O, no, a jeszcze tego... może z Marką kiedyś sobie też pogadamy. Jasne, jasne. No. Muszę swoją teraz. żonę wciągnąć. W ogóle. Nie, moja żona kurczę jakoś nie bardzo y, w podcasting, chcę wtrącać. No myślę, że, myślę, że potrzeba na to, y, jakiś znając moją żonę, jakichś dwóch lat, myślę. Aha, nie, z moją było tak, myślę, że te, teraz takie, ten, że pierwsze odcinki to jeśli nie za bardzo chciało, a teraz to jest, to kiedy nagrywam. O, proszę. No ja niestety ja niestety swojej żony jeszcze nie mogę wciągnąć w to, ale mam nadzieję, że kiedyś jakiś tam odcinek uda mi się z nim nagrać, nagrać. Nawet jak prowadziliśmy te kursy przedmałżeńskie tutaj w Dublinie, to z reguły to ja mówiłem albo mówiłem więcej ona tam tylko troszkę, bo, bo ona tak przy, przed ludźmi mówić, to troszkę wstydliwa jest. No, no to, to podobnie jak my. Ale te kobiety chyba tak no. większość mają. Tak, no te, dla... które są żonaty, znaczy żonaty, te, które są, mają mężów, to zazwyczaj tak jest, że jednak mniej mówią. A te, które więcej mówią, to rzadko męża znajdą. No, odważna teza, ale niestety muszę się z nią zgodzić. Ale jak słuchają nas jakieś panie, to to jest pomysł Marka, nie mój. Dobra, tak. czyli pomysł z Polski. No, o, powiedzmy. Dobrze. Ja, ja myślę, bym że... się asegurował, ale tak jakbyś Okej. Okay. Nie, ja tam się nie boję swoich poglądów. Nic. Dobrze. Ja myślę, że ta konferencja między Polską a Irlandią wystarczy na dzisiaj. Jeżeli wam jest niedosyt, to myślę, że możemy się za jakiś czas też z nim spotkać i porozmawiać. Jeżeli wam się podobało w ogóle to, co mówimy i jak mówimy, to może założymy osobny podcast, gdzie będziemy rozmawiać na przykład tylko we dwójkę na jakieś luźne tematy. Zwłaszcza, że w wielu tematach się różnimy i... Jeżeli wiesz, ktoś. Poczekaj, ktoś... bo tu ktoś mógł odnieść. My jesteśmy z różnych kościołów. Mhm. jeszcze. Ale to jest tylko kwestia nazewnictwa. Czasem, czasem tak, a czasem podejście. Prawda? No. Więc... Ogólnie Czeka... tak, żeby jeszcze powiedzieć słuchaczom, to z Markiem jesteśmy w tym samym wieku. Marek jest młodszy ode mnie tylko kilka miesięcy. No, ja jestem trochę dłużej, dłużej mężem niż Marek, ale jak, jakby nie byłoby dwoje, jesteśmy. W małżeństwie i no takich wspólnych rzeczy jest, jest trochę. Ja na pewno nie tańczę. No, na, na, nawet jakby. Znaczy, tańczę, tylko na, na tych, na weselach, nie? No, A ja nie tak na, na tak. weselach nie tańczę, bo nie lubię takich. <śmiech> nie jeżdżę. No, ja akurat lubię od czasu do czasu. No ale dobra, nieważne. Bo oczywiście jak w, Dotyczą... w sprawach dotyczących 80% tego, o czym mówiliśmy. Ta sprawa też nie dotyczy tego odcinka. No, no. ale mam, miejmy nadzieję, że to się dobrze słuchało. No dobra, to pozdrawiamy jeszcze raz. Dziękuję, Marek, że zgodziłeś się nagrać ten odcinek no, ze mną. i no, Z przyjemnością. Myślę, że naprawdę ten, ten eksperyment trzeba będzie powtórzyć. Czekamy na opinię w komentarzach. Pamiętajcie, że komentarze to jest pożywka każdego e, podcastera. Jeżeli byście chcieli nas jeszcze kiedyś usłyszeć rozmawiających i może wymyślimy jakiś temat, gdzie mamy bardziej odmienne poglądy, gdzie się pokłócimy, więc będzie jeszcze ciekawiej, to no, piszcie. wiesz, jakbyśmy sobie tutaj dali po ryjach, to ludzie by nas po, yy, po nogach całowali później. A, jeżeli przez Skype da się dać sobie, tak. To... <laughs> ja, no, zawsze można się tam trochę, wiesz, ale nie, no nie, nie będziemy schodzić do takiego do takiego podcastu. Dobra, to tytułem reklamy na koniec. Zapraszam wszystkich na małżeński podcast MNMsów e, http dwukropek ukośnik, ukośnik Marek i a także zapraszam na podcast na którego teraz właśnie słuchacie czyli e, na 100% Trzeba zrobić promosy Właśnie, też o tym myślałem, tylko że ja jestem zielony w komputerach, więc... No ja właśnie też się zastanawiałem, jak to powiedzieć, żeby fajnie... Jak ktoś ma pomysł, jak zrobić promos podcastu, albo wie, jak to zrobić, niech się też odezwie. Oczywiście nic Ci nie zapłacimy, ale... <śmiech> Trzeba ale... Dostanę... Zabracić, żeby <śmiech> osłuchić, tak. Może zadzwonimy do Ciebie i pokłócimy się również z Tobą, bo niby czemu nie. Tak, pogadamy no. o wpływie Polarnej na miesiączkowaniu opinii. O, to jest bardzo istotny temat. Dobra, To jest temat ogromnej pracy magisterskiej w Polsce. Przeciągamy już i w ogóle to, to jest obrzydliwe. Dobra, to do usłyszenia i zapraszamy do komentarzy. Cześć. Na razie. Chariot, chariot, coming for to carry me, ho oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. swing down chariots, won't you let me ride, oh, swing down chariots up and let me ride, oh, rock me, Lord, rock me, Lord, come and easy, I got a home on the other side, Whoa. Six white horses standing side by side. Oh, six. Six white horses standing side by side. Oh, rock me, rock me. Lord, rock me, me, me, me. Come and easy. I got a home. I got a home. On oh, oh, oh. the other side. Swing low, swing low, swing low. Swing, swing low and me. Chariots, won't you let me ride on? Swing down, chariots, up and let me ride on. Rock me, rock me, Lord, hey hey. I got a home on the other side. I got a home. You got a home. We got a home. I'm going home. Going home. Swing along, sweet chariot. Take me home. Take me home, Lord. Swing. I got home, Take me home, me home.